Yo, yo, ta. DJ czuj na ucho. Sprawdź to, no, yo, yo, yo, yo. yo, yo, yo. Yeah. Pozdro, pozdro, samo dobro, Juri zrobo Demo dla Lemona, wiesz, to ona Za tych, co na mikrofonach i na dżemach, na zajezdniach Dla tych, co jak jezdnia biegną, miejska twarda, bieżnia, jedność Demo też dla ekipy z centrum, wcale nie z sentymentu VV, my do tych samych pępnów, cis, Bez z Bez lisów jakichkolwiek, wyzdrają Jotel To resztę wkrótce podrze, coraz mądrzej dzieciak W betonowym jądrze, dla chłopaków z Bema Bo na bank fang tego dema Tak samo jak dla Przema, jest też dla nich, to dla Dziewczyny są z moimi kumplami To te pieśni, to wszystko dla nich Tam herbatnik, do końca życia w pani. Każdy bratni, łagodne studio Ader, mówio, adapter jest ludnią ma ściany to płótno, elo, makrelom Za nich nawet kielon, farmer i domino Te patenty rozpierdzielą Pozdro, pozdro, wszystkie talenty, wszystkie pracusie Fara z pepetę, w Gorzowie na plusie Przecież, leniuch, Oscar Canter, Domel z Jamsem, humor jak Pink Panther Pozdro, pozdro, zdrowo z Bluntem Ci co sobą dają kapkę w gorzowski Hip-hop, flip and nie ma flops. Będzie popyt, nie na ploty, co ty? To byt sobie załatwimy, jo Wszystkie matki, syny, o Dla was to robimy, jo Dla was ten materiał, ja. dla was ta energia ja. Dla was to cała flawa Dla nas tylko brawa Dla nas, dla nas, tylko, nas tylko brawa, brawa jo. jo Wszystkie matki, syny, jo Dla was to robimy, jo Dla was ten materiał, jo Dla was ta energia, jo Dla was ta cała flawa, jo Dla nas tylko brawa dla nas tylko brawa, brawa, bra, brawa, dla nas Matuszka. tylko brawa, brawa. wielkie, byce brawa, brawa. dla nas. Yo, yo. yo. Uh na wakacjach, kolaboracja Pod tym samym księżycem, nawrotu zdrowia życia, Pod rękoma Adera, igła płytę zdziera Pod rękoma Lemona, to są klowa Cisu kozak, chociaż noga rapu Chaos, yo, luzaku, też wieje na deptaku, bo pozostał mikser To przez jakąś successer i confidento AWDP z FOX, do PPT z FOX, do DSP z FOX, do DWA raz FOX, do CSS FOX, do fała jedna lowa dla Adama, to jest nasza membrana, za to dzięki domino Jeden, dwa, dwa bity w miasto idą obcaj, to dziecino, pozdro, z cudelino, webers dyją to jak bio, to za zaprowem jakoś seba rozruszę to rap Norę. Wioska pierdolę, Gawron co ma skodę Kamil w olę, Rolek, Pcemo się w szkole, Jamson, Domer i Kasdą, Mariole. Czuje do mnie sympatię Piona z Wojtkiem, Palejem, Radkiem Kocham tatę, kocham matkę Idę z sarku Sarkuj, Arku, ostrożnie parkuj Oni są na każdym zakamarku Więc nie jeździ na złamanie karku A ty, ty tu masz mnie Na tej taśmie lat 16 Z kolesiami na koncertach Klaszcie, jo Skaczcie, jo Tak Proszę Państwa, czyś byłbym idiotą, jakbym jakiegoś bisu nie przygotował Tylko... Normalnie to się jak szybko nie dzieje, Państwo zauważyli, może u kolegów czy Tak się trzeba podrosić trochę tak. Uciekają, wracają, prawda? Takie miny robią z niedowierzaniem, tak. Oraz oszczędźmy sobie tej kokieterii.